Dzięki bardzo. Tak jak wspomniałem, yy, mam na imię Paweł, jestem alkoholikiem, mam. w tym roku będę miał 50 lat. Yy, udaje mi się być czystym i trzeźwym, bo yy, jakieś 2 lata, 2 miesiące, no, z hakiem. Około półtorej roku trafiłem do wspólnoty, półtorej roku temu, tak gdzieś około właśnie pół roku. Próbowałem być trzeźwy bez programu i a prędzej y, stało się tak, że po prostu zaliczyłem konkretne dno w moim życiu. Y, podejrzewam, że to... No, czy Nie będę się za dużo skupiał na tym piciorysie. Y, większość z nas y, zna tę historię. Ja też jakoś musiałem dotrzeć do wspólnoty. Nigdy, zapewniam was, nigdy nie miałem na to nie, nie było tym moim pomysłem, ani, ani marzeniem. Ale yy, te moje relacje z alkoholem zaczęły się bardzo wcześnie, od takiego wieku już nastolatniego. U mnie w domu jakby alkohol nie był problemem dla nikogo, bo po prostu wszyscy go... Nie to, że to był jakiś super dom, nie wiem, yy, yy, bardzo jakiś alkoholowy, ale po prostu to nie był no, wszyscy spożywali, nie? Dziadkowie, wujkowie, wszędzie, to po prostu taki okres też. Także dla mnie alkohol nie był problemem, wręcz przeciwnie, jakby... Mój ojciec był alkoholikiem, na pewno, ale w pewnym momencie przestał pić, to było ciekawe, dlatego że jego brat zmarł w wieku dość młodym i mój ojciec z dnia na dzień y, przestał pić, po prostu wystraszył, no, ale to nie była żadna wspólnota, nie była żadna praca na programie, a więc to skomplikowało moje relacje z nim. Czyli on był taki bardziej ucieczkowy gdzieś z domu. Czyli ojca prawie nie było. Mama gdzieś tam próbowała ogarniać, ale też w większości jej nie było. Także ja byłem taki, taki jakieś dziecko samowychowujące się. Gdzieś tam u dziadków. Też, ale nie mogę powiedzieć, dużo miłości otrzymałem od rodziców i jestem pewien, że to co mogli, to mi dali. Ale właśnie od tych lat, mam 8 lat starszego brata, także on tam mnie już częstował z kolegami swoimi. Ale tak jak mówiłem, nie chcę się na tym mocno roz, rozwijać, ale ciekawe jest to, że ta choroba po prostu wraca. Nie? Bo ja miałem taki czas właśnie w wieku kilkunastu lat. Później wyjechałem do szkoły średniej. Tam już dużo piłem i regularnie. I... Później, już będąc we wspólnocie, próbując zrozumieć, czemu to się działo. No to nie idzie tego zrozumieć. tak? Od początku mi alkohol nie służył. Od początku imprezy kończyłem. Wszyscy się dobrze bawili. A ja gdzieś tam na toalecie. Ale i tak nie było innej opcji, po prostu, jak... Moim marzeniem było się nauczyć pić i się w końcu nauczyłem. Bo to było jakby dla mnie jedyne... Jakby ucieczka od szarej rzeczywistości, od trudnej dla mnie rzeczywistości. Byłem Jakiś taki nieśmiały, wystraszony i bardzo mi alkohol od początku pomagał. W średniej szkole to już było, poszło grubo. Tak jak wspominałem, to były imprezy już dwutrzydniowe. Ja uczyłem się poza domem, czyli od wtedy to był ten system, który tu wrócił. Czyli od pierwszej klasy liceum do piątej mieszkałem poza domem, i dojeżdżałem, dostawałem pieniądze na tydzień. Kończyły się już tak koło środy, bo właśnie było balowanie z kolegami. Nie? Także, ale o dziwo właśnie wtedy miałem takie jakieś doświadczenia duchowe, gdzieś tam ludzi z jakiejś wspólnoty chrześcijańskiej w kościele katolickim spotkałem i wtedy doświadczyłem czegoś takiego, że rzeczywiście, bo już miałem taki kryzys, widziałem, że coś jest nie tak. Bardzo dużo się po pijaku, wtedy modliłem jako młody. Chłopak, pamiętam. Trzeba było iść przez całe miasto, żeby dojść do sklepu monopolowego. I ja wtedy się całą drogę potrafiłem po pijaku już modlić. Także nie wiedziałem, o co tam chodziło, ale coś się wtedy stało w moim życiu i przestałem na jakiś czas pić. Rok nawet sobie postanowiłem, że nie będę pił i nie piłem. I ja później, słuchajcie, nie wiedziałem, nie miałem zielonego pojęcia, że jestem chory. I podejrzewałem że nikt nie, mógł, nie był mnie w stanie do tego przekonać. Jedno wiedziałem, że jestem jakiś inny. Jedno wiedziałem, że wszystkie moje były żony, bo teraz jestem już po w trakcie drugiego rozwodu, wszystkie mówiły ty Paweł, lepiej nie pij. Ja nie wiedziałem, o co im chodzi, bo ja się bardzo dobrze czułem, alkoholu i absolutnie nie miałem się za alkoholika. Uważałem, że mi się należało. W ogóle tych wyparć, tych, tych usprawiedliwień było, było multą. Ale dobra, nawet nie wiem, o której zacząłem, także teraz muszę wziąć jakieś skróty żeby dotrzeć do tego rozwiązania oraz żeby cośkolwiek wspomnieć o tym piątym kroku. Słuchajcie, we wspólnocie się znalazłem po takim ogromnym kryzysie, gdzie to wszystko się załamało. Moje życie padło, w, legło w gruzach. Tak jak były okresy, że ja naprawdę w miarę sobie sensownie żyłem. Miałem firmy, drogie samochody. Po pierwszym małżeństwie wróciłem do alkoholu był ten kryzys właśnie, yy, ale zaraz szybko znalazłem, poznałem moją drugą żonę, która jest Niemką. Mówię jeszcze żonę, bo jesteśmy w trakcie rozwodu, ale też będę na pewno wspominał jako byłam żonę. Yy, I wyprowadziłem się do Niemiec i tam zacząłem życie od nowa można powiedzieć, z silnymi postanowieniami, że już nie będę takich błędów popełniał jak w Polsce, bo to też różne rzeczy się tam podziały. Oprócz rozwodu były długi, były problemy, przed yy, którymi ja po prostu uciekałem, wypierałem je. I sam przed sobą i wszystkimi grałem, że wszystko jest w porządku, tylko mi coś tam nie wychło i to ciągle mi coś nie wychodziło. Nie? Także ileś tam firm, yy, większości one bankrutowały, ledwo się trzymały kupy i znalazłem się w, tych Niemcze w Niemczech, tam naprawdę się starałem, żeby to życie od nowa układać inaczej w tej nowej rodzinie i, to, i przykładałem się do pracy i, i tak dalej od zera zbudowałem znowu firmę, rodzinę dom, dwójka dzieci ale znowu coś się zaczęło dziać po pewnym czasie później znowu wróciłem Znowu, tak jakby, jakby powtórka z rozrywki, nie? Znowu następny rozwód wisiał w powietrzu, czyli problemy w małżeństwie poważne i właśnie jakieś takie niewypowiedziane, trudne do określenia. Pomimo szczerych chęci z obu stron trudne to było to wszystko. No i znowu wobec tych naszych problemów tam jeszcze doszła choroba żony byłej, dość taka tragiczna w skutkach i w przebiegu, bo to była też, no no nie będę się wkręcał. Ale bardzo taki, takie bardzo przeżycia, tokujące y, i stresujące w ciągu, można powiedzieć, jednego dnia się dowiedziałem, że moja żona może w każdej chwili umrzeć, to jakieś tam się później się podleczyło, znaczy umrzeć, stworzenie rozsiane. Czyli to może się skończyć na wózku, jakieś tam ogarnięcie dzieci małe, pampersy sam z tym wszystkim, firma otwarta, no daleko od rodziny tej takiej gdzieś tutaj rodziców, wujków ewentualnych pomocy. I to była mega kryzysowa sytuacja, do tego wszystkiego później dochodzi jeszcze następny strzał, ja się dowiaduję, że moja żona chce odejść. I to też było troszkę związane z drugą borową, o której nie chcę opowiadać. Ale jakby znowu y, poczułem się odrzucony, zdradzony i świat się mój zawalił, który tak wytrwale starałem się budować, a już wtedy pod końcówkę, gdy nie miałem już siły, już te, te problemy się nawalstwiały, pojawił się znowu alkohol. Ja to oczywiście wypierałem, ja nie, nie, nie ja nie widziałem problemu. Ja po prostu uważałem, że jak tak ciężko pracuję, mam tyle problemów, to mogę sobie w weekendy popić. Później doszły jeszcze narkotyki. W sensie marihuana, bo już nie mogłem pić. I cały czas opowiadam o tym paleniu. Ale to daje też pewien obraz o tym, o tym piciu moim. A teraz wspomniałem też o paleniu. Yy, ale to... Chcę pokazać to, yy, w którym momencie się znalazłem. I wyjechałem na tą Majorkę. Wtedy powstał szalony pomysł ratujmy nasze małżeństwo. Wyjechałem na Majorkę i tutaj już yy, kompletnie się mój świat zawalił. W jakichś próbach tutaj też wyjechaliśmy z rodziną, sprzedaliśmy tam pewne rzeczy, zamknąłem firmę, która mi w miarę funkcjonowała i wszystko na jedną kartę znowu postawione. Tak w szalony sposób, jak to wiele moich rzeczy w moim życiu. Gdzieś próbowałem też uciekać od tych problemów. Dopiero później na programie, gdy znalazłem się we wspólnocie, dotarło to do mnie, że ja jestem tym problemem. I to było bardzo trudne się przed samym sobą przyznać. W momencie już tak, z... ale musiałem być tak zbity, tak do... zaliczyć to dno, żeby był w tym miejscu, w którym mogłem sobie py... te najtrudniejsze pytania zadać i te najbardziej szczere modlitwy w moim życiu wypowiedzieć. Także taki zdruzgotany, zniszczony, rzucony na ziemię, od... znowu pozostawiony, Dwójka dzieci, sam, w depresji, jeszcze to był COVID, także nie można było się rozejść tak, żeby się wyprowadzić z domu, tylko trzeba było w tym domu razej być, yy, także to się jakieś tam też rzeczy pojawiły znowu, związane z jeszcze jakimś tam innym facetem. Ja w tym wszystkim nie umiałem, tam po drodze, to, to trwało dość długo i burzliwie. ja też w sumie próbowałem później ogarnąć się, jakby troszkę zebrać w sobie i poradzić sobie jakoś z tym i za pomocą psychologa I coś tam może już by mogło zacząłem, ale sam w tym całym zamieszaniu postanowiłem też tak jak żona sobie kogoś znalazła tak już wtedy było jasne, że chcemy się rozejść, ja też sobie kogoś znalazłem i to było wtedy moje dno. Później już poszło bardzo grubo, i to były imprezy, kompletne szaleństwo, kompletne nieliczenie się z niczym, z kosztami, z, z konsekwencjami. Mogłem wtedy skończyć w więzieniu, mogłem się zabić, mogłem wszystko, mogło się wydarzyć, jest dziwym pod wpływem. Ale wtedy dociera do mnie, yy, znajduje się w jakiś dziwny sposób na spotkaniu anonimowych alkoholików. Nistonizową, nigdy nie miałbym na nie widziałem w ogóle potrzeby, tak? ale mój terapeuta, przyjaciel też mówi tak, Paweł, tobie to powinno tam pomóc, idź tam, nie? Chociaż on twierdził, że ja mam, nawet wtedy jak pracowaliśmy, to większy problem z marihuaną niż z alkoholem i ja tak poszedłem, bo po prostu nie było nic innego dostępne. Ja byłem na urlopie w Polsce, poszedłem na meeting stacjonarny i to był dla mnie szok kompletny. Ja w całkowitej depresji, a tam ludzie sobie żartowali, uśmiechali się. Gdy po, zaczęli opowiadać, jest, znaczy dziwny przebieg, to wszystko, nic tam nie rozumiałem, czytali z jakichś kartek, mówili o sponsorach, o jakichś krokach. I gdy do mnie dotarło, jak oni się zaczęli wypowiadać wszyscy, że to jest moja historia, ja wtedy jeszcze naprawdę się nie idę tych Z grzeczności powiedziałem, że jestem alkoholikiem, ale to jeszcze długo do, trwało, zanim do mnie to dotarło jak je głęboko y, jestem już zniszczony przez ten alkohol. Nie tylko... Yy, yy. Ciekawe jest to, wspomnę o tym, że mi obsesja picia została zabrana jeszcze zanim dotarłem do wspólnoty, ja po prostu upadłem na kolana, wróciłem jak zbity pies do tego domu, który tutaj miałem. Znaczy w sensie to... to moja żona mieszkała z dziećmi, ale nie miałem gdzie wrócić. Musiałem tu wrócić kompletnie rozwalony, nie potrafiłem już bez tego alkoholu i narkotyków żyć, nie, nie umiałem tej rzeczywistości znieść, to, to była kompletna klęska życiowa wtedy dla mnie, na wszystkich płaszczyznach, finansowo, mentalnie, emocjonalnie, rodzinnie, a więc kompletnie. I wtedy upadłem tam na kolana i się modliłem w tym pokoju tam taką resztką, gdzieś nadziei, że ten Bóg... Chociaż nie miałem nadziei. Ja bardziej to przyszedłem tak... Ja w ogóle nie chciałem nawet się modlić, bo uważałem, że... że to ja już przegrałem. Ja miałem tyle szans, tyle... Dostałem od Boga i od życia, że już mi się nie należało wtedy, według mnie. Myślałem wtedy też, miałem myśli samobójcze jakieś tam nawet grube wstępną, który w cudowny sposób ktoś tam przerwał mi. I... Wtedy jakby pierwszy raz postanowiłem prosić o pomoc. Wtedy zacząłem dzwonić gdzieś tu w tej Hiszpanii. Nikt mi nie mógł pomóc, to był COVID. Dożyczyli mnie tylko do jakiejś grupy WhatsAppowej, dostałem po hiszpańsku, dostawałem takie medytacje rano. To sobie tłumaczyłem. Nie spałem wtedy w ogóle, a więc czekałem codziennie rano, kiedy ta siódma wybije. Odsłuchałem wszystkie przelatujące samochody, samoloty dostawcze na wyspę Znałem już na pamięć ich rozkład. Nie mogłem spać, nie mogłem żyć, nie mogłem myśleć, nie mogłem. Miałem wrażenie, że nie mogłem oddychać, to była taka depresja, nie? nie mogłem. Muzyki są nic nie mogłem. No i czekałem, i to były jedyne rzeczy, które miałem taka jakby nadzieja, że tam ktoś jest taki, kto ma taki problem jak ja i sobie coś z tym robi. I to w sobie tłumaczę, stwór hiszpański od rana przeczytałem i próbowałem wytrzymać następny tydzień do następnej terapii godzinnej, którą miałem. Potem. Gdy się zwolniły te granice, trafiłem na, na meeting do Polski i o tym już wspomniałem. Teraz spotkałem wspaniałych ludzi, którzy się zaopiekowali mną, po prostu. Przyjęli mi z miłością i z akceptacją. Zrobili mi herbatę. Usłyszałem ich historię i się pojawiła nadzieja, że coś jeszcze ze mnie może być. nie? Yy. Wzięli mnie po prostu można powiedzieć, za rękę oprowadzili po wszystkich mityngach w Kaliszu, z którego pochodzę. I w ten sposób yy, po prostu doświadczyłem wspólnoty i tego yy, cudu, jak słuchałem innych, co się w ich życiu stało, to jedno wiedziałem, że ja chcę, chcę to mieć. Nie miałem pojęcia, nie miałem wtedy nawet nadziei i nie, nie wyobrażałem sobie, o, powiem tak, Próbowałem sobie wyobrazić, jak to wszystko się może zacząć układać. Nie mogłem sobie tego wyobrazić. To było dla mnie niewyobrażalne. Yy, miałem wrażenie, że przegrałem wszystko, zniszczyłem wszystko i nie ma już ratunku, nie? Ale ktoś mi tam zaproponował, słuchaj, na którymś z tych meetingów, słuchaj, a ty masz, chciałbyś te kroki robić, o których tutaj tak wspominamy, może ze sponsora znaleźć, no. No, no fajnie by było. No i w ten sposób ktoś mi się tam Sponsor mi się oświadczył, można by powiedzieć. <śmiech> znaczy, tylko to była też taka ciekawa historia, że no tam, on mi wtedy pomógł bardzo dużo. Spotkaliśmy się kilka razy u niego w domu. Te pierwsze rzeczy, te pierwsze sugestie. No, tylko to był dla mnie jeszcze szołg. Ja nic nie, ja jeszcze naprawdę byłem kompletnie w amoku. Nie? Emocjonalnie, w, na wielu płaszczyznach, rozwalony. Co wspomniałem, narkotyki też były, więc one też zrobiły pewne zniszczenia, więc te, te stany były y, mega trudne. I, ale jedno wiedziałem, ja chcę zostać. Przed samym wyjazdem z Polski, ktoś mi tam po prostu wręczył jakiś świstek, mówi, tu tak wejdziesz, jest taki taka aplikacja, tam jest taki link, y, y, zoom i tam będziesz mógł znaleźć meetingi I z tym, z tą karteczką wróciłem do Hiszpanii. Przerażony, jak ja sobie tu dalej poradzę, bałem się, to był jeszcze okres, w którym ja naprawdę się bałem nawet z domu wychodzić czasami. Podróż to była rzecz niesamowita. Samo wyobrażenie, że mam gdzieś iść do pracy, to po prostu mnie paraliżowało. Ale wróciłem i zacząłem chodzić na mitingi stacjonarne. Niestety współpraca z moim pierwszym sponsorem się skończyła. On zrezygnował ze mnie, bo po prostu nie dzwoniłem o wyznaczonej godzinie. Ja byłem jeszcze zatkręcony jak drutów w kieszeni, i zostało mi tam gdzieś około 10 minut. A ja jeszcze jestem na początku. <grych> Tematem jest piąty krok, ale opowiadam to, bo nie ma piątego kroku bez. Poproszenia kogoś o pomoc. To jest. Dla mnie to jest ten krok zero, tak to rozumiem. I tam wtedy, jak ten sponsor mnie zostawił, ja chodziłem po prostu na meetingi. I tutaj jakby to było moje jedyne odpocznienie takie psychiczne. Też w międzyczasie musiałem wylądować u psychologa i psychiatry, dostałem leki. Także byłem bardzo rozbujany. I to był mega trudny okres, ale chodziłem na te meetingi, one mi dawały wytchnienie. Czasami chodziłem nawet na dwa, trzy meetingi dziennie. Później znalazłem jakieś tam poranne meetingi. Później znalazłem jakieś, że mówię po angielsku, to nawet jakieś maratony. Także tylko gdy się źle czułem, jakoś tam starałem się funkcjonować, kontakt z dziećmi też yy, powoli zaczął się tam pojawiać. To też długa historia później mnie moja była żona podała do sądu ja tam. to już było w tym moim zdrowieniu wiele przygód wiele przedziwnych przygód których to dzisiaj nie rozumiem i jedno jestem pewien ja miałem z 20 albo 30 bardzo hardkorowych okazji do zapicia nie będę już tego wszystkiego opowiadał, ale ja wiedziałem, że ja nie chcę i nie mogę bo jak sobie przemyślałem, jak zrozumiałem to, że jestem alkoholikiem, jak słuchałem wszystkich historii, to zrozumiałem, że ta choroba podstępnie wracała do mojego życia i za każdym razem kończyło się to gorzej. I ja gorszego razu już bym nie przeżył. Bo ostatnie to było naprawdę już szaleństwo. Nie? Yy, I wtedy... Zacząłem szukać nowego sponsora i naprawdę w jakiś cudowny sposób, z kimś po meetingu zobaczyłem jedną dziewczynę z mityngu mówię, ty jesteś taka szalona jak ja, jesteś tak popieprzona jak ja, tak, bo się trochę znaliśmy, już tam więcej, znaczy gadaliśmy i taką miałem śmiałość do niej powiedzieć i mówię, słuchaj, powiedz mi, kto jest sponsorem twoim albo mi poradź kogoś, a ona mówi, mam, to jest właśnie, i wtedy poleciła mi sponsora, ja do niego zadzwoniłem, mówi, ok, przez telefon, dał mi sugestie, i przeprowadził mnie przez program. I ja na początku byłem bardzo sceptyczny. Mówię, co w ogóle ten człowiek mnie w ogóle nie słucha? On mi tylko cały czas mówi jakieś strony z książki jakieś, że mam czytać. Dał mi jakieś sugestie. Mówię, co mi pozwoli, co mi pomoże ścielenie łóżka, co mi pomoże pomo przeczytanie jakiejś strony, ale dopóki jakby nie, nie poddałem się to nie poszło to dalej, i, ale na szczęście się poddałem. Jakby, bo, bo mimo tego, że zmiażdżony okolicznościami życiowymi, i tak myślałem, że wiem lepiej, że ja to ogarnę, po, powiedz mi na skróty, ja to zrozumiem i będzie wszystko ok. A sponsor mówi, nie, to z programu się doświadcza. I tutaj już dobijam do tego piątego kroku, na pewno za dużo o nim nie opowiem, ale to, co chcę opowiedzieć, to że... To, co chcę powiedzieć ode mnie, to to, że te kroki od początku, one są wszystkie ważne. Tu nie mogę powiedzieć o piątym kroku, samym, wyrwanym z kontekstu. Bo zanim stań, wydarzył się ten piąty, ja musiałem doświadczyć wielu rzeczy po drodze. Ja musiałem doświadczyć tej bezsilności i powiem wam, doświadczam jej, doświadczam jej do dzisiaj. Pomimo tego, że dwa lata, dwa miesiące jestem sześć, bo ostatnio miałem bardzo trudny okres. Właściwie nie wiem, czy on się już skończył, czy się kończy. Yy, ale to był naprawdę bardzo trudny okres ja już nie wiedziałem, miałem więcej pytań niż odpowiedzi ale słuchajcie, nie zapiłem nie zaczpałem, bo potrafiłem właśnie dzięki programowi dzięki wspólnocie dzięki temu, że, że dzwoniłem do chłopaków i pytałem ich się, jak się czują yy, to wszystko sprawiło, że ja ten mega trudny okres przeszedłem, bo po drodze, yy, właśnie idąc przez program, znowu był ten krok czwarty dla mnie problemem. Z pierwszym sponsorem się właśnie na czwartym kroku rozstałem, bo ja po prostu nie umiałem się z tym zderzyć. On mówił, jak ty nie chcesz, to nie. Do widzenia. I tu się podobne rzeczy zaczęły dziać, ale ten sponsor miał dla mnie cierpliwość i ja naprawdę wtedy bardzo ciężko pracowałem, bo nie miałem ani grosza, nie miałem na życie, więc miałem jakąś tam pracę, znalazłem i ciężko pracowałem, żeby w ogóle się utrzymać i i te, ta praca nad tym czwartym krokiem ja mówię, nie wiem już, po prostu ja nie mam siły mówię do sponsora ja, ja naprawdę bym chciała, ale no, po prostu codziennie mi krowa przysłowiowa do studni wpada, ciągle coś tam dziwnego się wydarzało, psuły się rowery samoch samochód sponsorowi, mi się rower zepsuł co byliśmy yy, gdzieś tam umówieni, żeby dalej z tym czytać, czy, żeby te tabelki ale powiem wam też ze wspólnoty chłopacy ktoś tam mi podpowiedział, słuchaj, wypisz to. Normalnie po prostu to wypisz. Tam dalej to się rzeczą, rzeczy dzieją dalej, a ty po prostu wypisz tak przepis na placę. A ja miałem na początku takie wrażenie, że ja nie mam żadnych uraz. Ja nie mam żadnego problemu. Wszystko jest dobrze. Ja tylko chcę, żeby, żeby mi się poprawiło. Ale jak zacząłem pisać, no to Zaczęło lecieć później i tak pisałem. Miałem problem z tym pisaniem, ale codziennie jadąc do pracy pisałem w się jedną tej osoby. Ta lista powstała. I to jest, dlatego dotarłem, w ogóle żeby do czwartego kroku dotrzeć, żeby się właśnie go nie bać, to musiałem doświadczyć po drodze tej, tej bezsilności. Musiałem ten drugi krok, czyli uwierzyć, że jest jakieś rozwiązanie, że jest Bóg, który może to ogarnąć, że jest jakaś siła wyższa która mi może przywrócić zdrowy rozsądów, bo ja naprawdę, docierało do mnie coraz bardziej. I powiem Wam szczerze, że do, do, nadal do mnie dociera, że ja po prostu, to jest szaleństwo. Ta choroba, to nie tylko o to chodzi, że, żeby nie pić. Tylko to jest szaleństwo, które jest we mnie, ale dzięki Bogu za ten program i za anonimowych alkoholików, za wspólnotę. Bo ja mogę żyć. Ja mogę z tym żyć. I na trzecim kroku podjąłem tą decyzję, aby się powierzyć, aby powierzyć moją wolę i moje życie, opiece Boga. I na tym czwartym kroku napisałem to, co przed chwilą wspomniałem. I wtedy przychodzi ten piąty krok. I słuchajcie, ja się Jego właśnie naj, tak podświadomie bałem. Nie? Bo to było takie, ja sobie mogłem to wszystko wytłumaczyć. Przeczytam ten piąty krok. Wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów. Chciałbym podkreślić, że wszystkie te kroki są napisane w liczbie mnogiej. I to dotyka tego natury też moich, moich właśnie istotę moich błędów. Po prostu jako alkoholik jestem egocentrykiem. Ja wszystko bym chciał osądzić, wszystko bym chciał prze przeanalizować i wszystko, jakby cały świat powinien przejść przez moją głowę. U mnie tak to przynajmniej wyglądało. I tego się oduczam, będąc we wspólnocie. Tego egocentrycznego, nastawionego na, na, na mnie, że przez moją głowę ja wszystko muszę zrozumieć, ja wszystko muszę ogarnąć i, i tak naprawdę... Wszyscy powinni mi pomagać, jak mi jest źle. I wiele takich innych szalonych pomysłów. No i oczywiście ja mam rację, tak? Jak ktoś mówi, że ja może mam problem z alkoholem, no to nie, to on ma problem, ja nie mam tego problemu. I, I ten piąty krok to jest wyznanie. Nie? Czyli to jest... Ja mam uznać, że są inni ludzie, po pierwsze, bo... No to to dobra, są, jest, żeby komuś coś wyznać. Po pierwsze wyznanie Bogu. I tutaj można powiedzieć z tym doświadczeniem, tej, to co już się na tych krokach prędzej zrobiło, to co we wspólnocie słyszałem i ta nadzieja. I te już modlitwy, które codziennie były, się pojawiły też od sugestii, sprawiły, że rzeczywiście no, to było w miarę łatwe. tak Modliłem się i opowiedziałem to wszystko Bogu. Później jest to wyznanie sobie. I tutaj to, taki, to trochę było dla mnie dziwne, ja mam sobie to wyznać. Nie? Ale to właśnie chodzi o takie zatrzymanie się. Ja tego do dzisiaj się uczę i do dzisiaj jest to częścią, tam to jest też w dziewiątym roku. To zatrzymanie się, to pomyślenie, to wzięcie pod uwagę, że te moje wszystkie automatyczne życie, które do tej pory prowadziłem, to nie do końca mam, miałem rację, bo to by się tak nie skończyło, jak się skończyło. Że skończyłem bez, kompletnie bez siły, niekierowalny, bezsilny wobec alkoholu i niekierowalny, tak skończyłem. Moje życie było niekierowalne. Ja mogłem sobie postanowić, że wstanę rano nie mogłem wstać. Ja mogłem sobie postanowić, że zacznę szukać pracy. Trzy miesiące pisałem CV. Także to takie, taka kierowalność była, nie? I i później dochodzi ten, ta trzecia część, to wyznanie drugiemu człowiekowi istotę moich błędów. I tutaj był ten lęk. Nie wiem, do dzisiaj nie umiem tego opisać, czego ja się tam bałem. Ale to właśnie, może to było spowodowane tą właśnie izolacją, tym zamknięciem się gdzieś w swojej głowie w swoim wnętrzu ja dzisiaj wracam do swojego wnętrza ale ja tam się już dobrze czuję to mi program dał a ja byłem schowany nie umiem tego do końca określić ale to było rewolucyjne dla mnie można powiedzieć jak ja mam komuś powiedzieć te najskrytsze moje yy, sekrety te najgorsze rzeczy, które zrobiłem, i te najgorsze rzeczy, yy, które mnie zraniły, i się wstydziłem nawet do tego przyznać, że to mnie tak zraniło. Te najgorsze, no, użyję tego słowa grzechy, tak? Jak ja mam to drugiemu człowiekowi powiedzieć? Ale tu nie chodziło o to, żebym ja to powiedział, tylko chodziło o to, żebym ja właśnie to komuś powiedział, czyli ja, żebym nie był sam, żebym wyciągnął to na światło. To było dla mnie, nie wiem czemu, ale ja miałem takie silne przeczucie, że to było ogromne ryzyko. Ja się bałem tego. Ja mówię, ale mówię kurczę, logika, no czego, ty się, czego ja się boję? Co ja tam ryzykuję? Mój sponsor miał wielu sponsorowanych. No ale niesamowite było ten, to czytanie, to długo trwało i ja opowiadałem tam całe te historie i jeszcze no, się, sponsor się później nawet trochę śmiał, bo mówi. No to dobrze, bo ja mówię, ja ci muszę jeszcze tło opowiedzieć około każdej tej historii. I opowiadałem te, te, jak tam przeżyłem różne przykre rzeczy i jeszcze to było takie straszne, jak nik, nik, nikogo takie straszne rzeczy nie spotkały. Słuchajcie, całkowity szok przeżyłem. Wszystko to, co ja miałem, to najgorsze, to niczym nie zaskoczyłem tego sponsora. A to, co miałem mm, takiej jak mocno chciałem opowiedzieć to tło, jak to mi się ludzie tam poranili i jak ja miałem prawo się tak czuć źle, że, że po prostu każdy by poszedł pić, to on w którymś momencie powiedział Paweł, tylko wiesz co? To nie jest ich inwentura, tylko twoja. I wtedy nastąpiła zmiana akcji. Ja nie wiem, bo to było bardzo długo, to już było późno wieczorem, ale coś się wtedy ze mną stało tam się dokonała jakaś zamiana. Tam była jakaś nieoczekiwana zmiana miejsc. Po prostu do mnie dotarło, że ja całe życie się przed sobą tłumaczyłem i nawet nie przyszłoby mi do głowy, żeby komuś powiedzieć, bo ja to wszystko, przed sobą, wszystko to już pięknie sobie poopowiadałem i dlatego w Wielkiej Księdze jest tam, gdy jest o tym jest takie zdanie na, na początku rozdziału 6 pierwszym akapicie, w praktyce zazwyczaj okazuje się, że robiona w samotności samoocena jest niewystarczająca. Ja po prostu nie zobaczyłbym tego sam. To nie chodziło, kto by tam był tym yy, moim sponsorem, ale to ktoś musiał być. Na początkach wspólnoty, z tego co wiem, to się czytało właśnie duchownym. Do dzisiaj niektórzy tak robią, że idą gdzieś tam komuś. Kto tam jest katolikiem, robi spowiedź. Coś. Różne jakby metody były na początku, ale teraz mamy już we wspólnocie. To nie są to, jak na początkach, że nie było. Nie było wielkiej księgi, nie było sponsorów. I ta sama samoocena jest niewystarczająca. Po prostu się można zapędzić w kozi róg, bo na tym polega też to. Słuchajcie, mnie ostatnio to właśnie dotarło do mnie, że ta choroba, te wyparcia, te zakłamania, to, te iluzje, to oszukiwanie samego siebie i wszystkich dookoła, to jest tak głębokie że ja nawet byłem w stanie, i nadal jestem w stanie, gdyby nie wspólnota, gdyby nie telefon z innym, gdyby nie sponsor, to jestem w stanie zakłamać nawet modlitwę. Jestem w stanie zakłamać się na najwyższych poziomach. Dlatego ja potrzebuję Was. Ja potrzebuję przyjść na mityng, ja potrzebuję słyszeć. I tego doświadczyłem ostatnio. Gdyby nie wspólnota, gdyby nie te rzeczy, których się nauczyłem, narzędzia. Nie przeszedłbym tego okresu trudnego. Ja straciłem ponownie pracę, już miałem trzy prace super pracę miałem, wysoko płatną, nagle się wszystko zaczęło sypać. Pracodawca okazał się trochę tam oszustem, bankrutem. Po dwa miesiące nie dostawałem wypłaty. I to była tylko jedna rzecz. Zaczęły się inne rzeczy dziać. Sprawy w, w rozwodzie, relacja nowa mojej żony, agresywnych wobec moich dzieci, sąd, policja. Straszne rzeczy przechodziłem. W końcu wylądowałem na tym bezrobotnym. Ale słuchajcie, nie zapiłem. I też nie wiem dlaczego. Wszystko na to wskazywało. Ale przed chwilą odpowiedziałem na to pytanie. Ja sam siebie bym w tym wszystkim pogubił, zakłamał. Ale ja potrzebuję drugiego człowieka. Ja teraz, gdy wychodzę z tego okresu, bo to się dosłownie kilka dni temu stało. ale się obawiałem, czy ja nie, nie odmówię tej spikerki to dotarło do mnie, chociaż przechodzę nadal tam się, wiecie, na konto mi milion nie wpadł przypadkowy, cuda się nie stały, nie wiem, grom z jasnego nie spadł nieba, yy, ale dotarły do mnie kilka rzeczy, że ja tym wszystkim się też pogubiłem i teraz do ostatnie chwile, gdy było mi tak ciężko, zacząłem się jeszcze więcej modlić, zacząłem jeszcze więcej przykładać się, zacząłem sprawdzać, czego ja tam nie robię, o co chodzi. I Dlaczego ja to opowiadam w okolicach przy okazji tego piątego kroku? Bo tu jest właśnie to wyznanie drugiemu człowiekowi istoty naszych błędów. Uważam, że to jest bardzo ważny moment w moim zdrowieniu. I tym się dlatego tak dzielę, tak podkreślam. Dlatego, że ja potrzebuję drugiego alkoholika. Dlatego, że ja sam siebie mogę wspaniale ograć. Tak jak wszystkich dookoła w swoim życiu ogrywałem i samego siebie. Uważam, że alkoholicy są mistrzami w bajerowaniu i w tak opowiedzeniu samemu sobie tak historii, że jestem uwierzyć w stanie we wszystko. Ja jak sobie potrzebuję wmówić, że nie muszę iść na miting, to sobie będę wmawiał tak, aż w końcu prawie w to uwierzę. Ale jest program. Ale ja uznałem moją bezsilność. Ale ja wiem, że to nie jest dyskusja. Ja już nie dyskutuję ze sobą na temat takie, czy ja mam chodzić na mitingi, czy nie. Ja jestem alkoholikiem. To do mnie dotarło. Na pierwszym kroku. I dotarło do mnie, chodząc na mitingi słuchając wypowiedzi i opowieści o zapiciach, że, że to nie mija. Nie? Słuchajcie, jest 39, z tego co wymiałem pół, pół, pół godziny tylko gadać, a to się już przedłużyło. Także na koniec tylko chciałem powiedzieć, że to był, to był tak naprawdę zmiana jakości w moim życiu, piąty krok. Zdrowienia. Od wtedy się zaczęły dziać rzeczy dziwne, niesamowite. To właśnie potem y, miałem takie doświadczenia, że zacząłem sam siebie kochać, dlatego, że w tym piątym kroku, gdy przeczytałem to wszystko, nie wszystko było straszne. Bo ja teraz taką tak, trochę straszną tą historię opowiedziałem. Ale tam do mnie też dotarło, że, że to nie jest tak źle, że ja jestem taki jak inni. Ja sam przestałem wierzyć w tą głupotę, że jestem tak wyjątkowy. A przyszedłem tu to miałem przekonanie, że dobra, no nie o kolice, ale ja to jestem jeszcze inny, ja tak jak byłem inny w świecie, do wspólnoty, to miałem też przekonanie, że tu też jestem inny. Ale powoli do mnie dociera, że po prostu jestem jednym z wielu. nie? I jak to do mnie zaczęło docierać, ja zaakceptowałem siebie pierwszy raz. Jak gdy wyznałem te rzeczy, te co miałem wrażenie, że jak ja to opowiem, to portki spadną, wszyscy mnie wyśmieją, świat się zawali, i koniec, w ogóle wyłączą światło i wschody i zachody słońca będą odwołane, bo Paweł się przyznał do swoich najgorszych ćwiństw. Nic takiego się nie stało, a wręcz przeciwnie, polubiłem siebie, zaakceptowałem siebie z tymi wadami i zaletami, czy y, zaletami, y, waletami i zadami, można też powiedzieć. I, i tak się stało, że, że potem się zaczęły bardzo fajne rzeczy dziać, nie? Także może to już bym zakończył, ale naprawdę ktoś, jeżeli nie jest na programie, to polecam podjąć to wyzwanie i potraktować to tak, jakby chodziło o życie. No, bo ja do dzisiaj, jeżeli nie traktuję programu i wspólnoty i życia programem, bo to nie chodzi, żeby coś tam przeczytać, tylko życia tym programem codziennie, gdy ja nie potraktuję, że to chodzi tak, jakby chodziło o moje życie, to to jest niewystarczające potraktowanie. Bo to rzeczywiście chodzi o życie. Tylko, że uraza przemilczana, wyparta, zakłamana. Nie, ja tam do nikogo nic nie mam. Może zabić alkoholika, bo sprowadzi go z powrotem do picia i, i nie będzie już alkoholika, albo będzie w strasznych tarapatach znowu i może go Bóg wyratuje, ale znamy przypadki, że to się nawet może nie udać. Także dziękuję bardzo, że mogłem się podzielić. Przepraszam, że przedłużyłem, ale jestem chronicznym gadułą.